Piąta walka. Ten ten. I te Szykujcie się. Jestem gotowa. Po obejrzeniu ostatniej walki nie mogę się doczekać. Więc to kolejny genin z wioski piasku. Dalej, ten, ten. Zapowiada się ciekawa Upaść, walka. Zaczynamy. Zabójcze kunoichi, strachliwe sikamaru. E? Dobrze ten ten, z ją! Odważnie, masz siłę młodości! Do boju, odeślij tę dziewczynę do jej wioski na noszach! Jesteśmy z tobą ten ten! I wszyscy razem! Raz, dwa, trzy! Najlepsza jesteś ty! Ten, ten, ten, ten, ten Co ja, ten, ja ten, robię pośród tych ten, fanatyków? Ten, ten! Ten. <grym> ten, ten niezwykle ostrożnie ocenia dystans. Tego się po niej spodziewałem. Zajęła świetną pozycję zarówno do ataku, jak i obrony. Na co czekacie? Powiedziałem, zaczynamy! Pewnie czekasz, aż zacznę walkę. Duży błąd, bo mój pierwszy ruch będzie ostatnim, który zobaczysz. Mm. Nie chciałabym, żeby ta walka szybko się skończyła. Więc może ty zaczniesz. Pokaż mi, na co cię stać. Cóż, skoro nalegasz, Ale pamiętaj, że sama tego chciałaś. Mm. Spudłowałam? To niemożliwe! Co to miało być? Rozgrzewka? A może jesteś zdenerwowana i rozregulował ci się celownik, mam rację? Miałam nadzieję, że trochę się poruszam, ale przy Twoich umiejętnościach nie mam na to szans. Co się dzieje? Jak mogła spudłować nieprawdopodobne? To niemożliwe. Ten ten wspaniale celuje. Zawsze trafia do celu. Niestety nie tym razem. Ona nie podłuje. Coś musiało sprawić, że nie trafiła. Te Demarii zawsze potrafiła dać niezły show. Też mi coś. Strany, obciak do kwadratu. A? Wioska Piasku znowu wygra. O czym ty mówisz? Walka dopiero się zaczęła. To koniec. Bredzisz! Niby czemu miałby to być koniec? Może mi to wyjaśnisz, panie Mądraliński? O, odwal się. Jeśli tego nie widzisz, to twój problem. Maru ma rację. Jest już po wszystkim. Nie kapuję. W ogóle nie łapię tych kolesi. Zachowaj spokój. Nie pozwól jej się zbliżyć. Raz. Dwa. Trzy. Musiała zrobić jakiś unik. Ale może jeśli spróbuje innego sposobu? <śmiech> Spójrzcie na nią. Ocenia dystans. Zaraz zrobi wielki ruch. Więc to jest jej sekret. Ten wachlarz. Dobrze. <śmiech> Co ona ma w tym swoim wachlarzu? <śmiech> Spójrz sobie. To pierwszy księżyc. Są jeszcze dwa. Kiedy ujrzysz wszystkie trzy księżyce, przegrasz walkę. Ten, ten! Nie graj według jej reguł! Skoncentruj się! Skoncentruj się! Wiem, li, wiem. Cóż... Chciałam to zostawić specjalnie na pojedynek finałowy. Ale albo teraz, albo nigdy. Hmm? Chcę ich użyć już teraz? O co chodzi z tymi zwojami? Co ona chce z nimi zrobić? Cokolwiek to jest, nie uda ci się. Dwa bliźniacze smoki! ważne, czym we mnie rzucasz i tak nic nie wskurasz. Sierzec numer dwa. Nie skończyłam! Ją mama. Mm -hmm. Księżyc numer trzy. Gdzie się podziała? Ona, ona zniknęła. Tutaj. Co? Teraz moja kolej. Wieczny sier! Chakra Temari kontroluje wir, He? Huh? Dzielnie walczyła. Ale nie ma szans uciec z tego wiru. To koniec. <śmiech> Orety, ta dziewczyna jest bezwzględna. Och, ten, ten... Byłaś kiepską rywalką. To była nudna walka. Mary potrafiła powstrzymać wszystkie ataki, ten, ten... Wciąż nie mogę uwierzyć. To było imponujące i straszne. Tak, kolejne zwycięstwo wioski Piasku, tak jak przewidywałeś. Oczywiście, bardzo rzadko się mylę. Wygląda na to, że tę rundę wygramy bez problemu. Wioska Piasku jest naprawdę bardzo silna. Zwycięzcą pojedynku zostaje Temari. Aha. Zaraz, zaraz! Hej, niezły chwyt. Co się z tobą dzieje? To, że przegrała nie znaczy, że możesz ją tak traktować. Dała z siebie wszystko! Spadaj! I zabierz ze sobą tę kupę śmieci. nie! Li. Huragan Lini. liścia! Da. Co? Nie masz szans. Jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Co powiedziałaś? Li, Stój! Ale Gajsensei. Temari, zostaw i. Walka się skończyła, więc chodź do nas wygrałaś, więc po co marnujesz czas na tego żałosnego frajera i jego nauczyciela? Co? Uspokój się. I <grystanie> ostrzegam was. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, do czego zdolny jest Li. Pamiętajcie, on jeszcze nie walczy. Na waszym miejscu bym uważał. Ten dzieciak musi mieć nierówno pod sufitem. Ludzie z wioski Piasku są ostatnimi, z którymi chciałbym walczyć. Wydają się być nie do pokonania. Nie martw się, Naruto. Na pewno byś ich pokonał. Sakura, nic ci nie jest? Nie sądziłem, że wrócisz tak szybko. Nie przejmuj się mną, nic mi nie jest. Powinieneś myśleć o sobie. Ha? O sobie? Przecież nic mi nie jest. Jeszcze nie walczyłem. Chodziło mi o to, że nie możesz teraz przegrać po tym, jak ciężko pracowałeś, żeby tu być. Pomyśl, co powiedziałby Sasuke. A, no tak. Bądź czujny. Przy okazji dziękuję. Nie! Sakura, nie! Zbyt ciężko pracowałaś, żeby się tu znaleźć! Nie możesz pozwolić, by ta beznadziejna Ino cię pokonała! Gdybyś wtedy do mnie nie krzyknął, to kto wie, co by się stało? Gdyby nie ty, mogłoby mnie już tu nie być. Tak, pewnie masz rację. Oż, ty mały! No to zaczynamy! Niech to będę ja, ja chcę, ja ja teraz chcę, moja chcę, kolej, chcę, moja chcę. kolej! Aaaa. Pora na mnie. Świetnie, się Dalej! Poradzisz sobie! Wygrasz bez problemu! Dobra, Zobacz. dobra. Wystarczy, że powiesz sobie, nie mogę przegrać, dobra? Ja nie mogę. Od kiedy ona ma w sobie tyle entuzjazmu? No, do przodu, tak! Pamiętaj, on manipuluje cieniami. Uważaj na nie. Hm. Myślisz, że nabrałabym się na takie głupie jutsu? Dobra! Zaczynamy, Shikamaru! Załatw te dziewuchę! Rany, ale beznadzieja. No dajcie spokój, żebym musiał walczyć z dziewczyną. Nie masz ze mną szans, mały chłopcze. kombinację ciosów! Wiem, do czego oni są zdolni. Widziałem ich w lesie podczas drugiego egzaminu. Problem w tym, że nie widziałem jej Jutsu. A co gorsza... Ona widziała moi. Gotowi? Cóż... Pusty pojedynek. Nic na to Sikamaru nie poradzę. Start! Mam tylko to! Chyba nie próbujesz tej głupiej sztuczki z cieniem, co? Zamknij się! Ninja Art! Jutsu przejęcia cienia! I to wszystko? Jeśli potrafisz tylko tyle, pójdzie mi łatwiej niż sądziłam. <głos> Dzwonki? Heh, proszę cię, tylko nie ta stara sztuczka. Niech zgadnę. Teraz rzucisz jednocześnie senbon z dzwonkami oraz senbon bez dzwonków. Ja zareaguję na dzwonki, a kiedy będę robił przed nimi uniki, nie zauważę spadających po cichu igieł. Zbyt dużo gadasz. Wiesz? Dobrze wiem, że muszę uważać na wszystkie senbon. Nie tylko na te z dzwonkami. Co? Gdzie? Nitki? Co? Co się dzieje? Widzisz? Nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bo dzwon bije tobie. Ten dzwonek wytwarza specyficzne fale dźwiękowe przenikające przez ucho wewnętrzne. Prosto do mózgu. Najpierw przychodzi paraliż, a wkrótce potem halucynacje. To nic nie da. Nie powstrzymasz tego dźwięku, gdy znajdzie się w twojej głowie. Nie, nie ma, sensu. ma sensu. Zupełnie nie wiem, która z nich jest prawdziwa. Nie, nie możesz ruszać rękami ani nogami. A nawet gdybyś mógł, nie wiedziałbyś, kto z nas ma zatakować twój ciepł. Przegrałeś, mały człowieczku. Wyeliminuję cię bardzo powoli, ale skutecznie. Myślisz, że to takie proste? Rzuć wam trzema, następnym razem będzie pięć. Tak, za każdym, każdym razem będzie ich więcej, aż będziesz, będziesz wyglądał jak jesz. Skończ te gierki, dobra? Hmm? Skoro jesteś taka silna, to skończ to i przestań marnować mój czas. Przykro mi. Widzę, że nie podoba ci się, się moja metoda zdawania bólu. A więc, więc dobrze. Skoro tego chcesz, załatwimy to szybko. Co? Co ty? Nie mogę ruszać ręką! Wygląda na to, że moje beznadziejne Jutsu cienia jednak działa Ale przecież nie rzuciłeś cienia Jestem tego pewna Nadal niczego nie widzisz? Jak to? Spójrz na nitkę, którą trzymasz Nie sądzisz, że to trochę dziwne, że rzuca cień z takiej wysokości? Oczywiście nie mogłaś tego zauważyć, bo byłaś zbyt skupiona na tym, żeby mnie wykończyć Cień? Rozpościera się pode mną, a ja go nie zauważyłam. Właśnie. Rozciągnąłem cień wzdłuż nitki, oplotłem cię nim i tym samym przywiązałem cię do siebie. A teraz każde z nas wykonuje te same ruchy. I co z tego? Fajna sztuczka, ale ona nic ci nie da. Zamknij się i patrz. Jesteś szalony! Jeśli rzucisz we mnie shuriken, to tak, jakbyś zaatakował samego siebie. Robi się interesująco, prawda? Nie zrobisz tego, nie mógłbyś. Widzę, że strach cię obleciał. Zobaczymy, kto pierwszy zrobi unik. Hariowałeś! Wielka mi rzecz, też tak umiem. To się nazywa ruszyć głową. <śmiech> Mądry Shinobi dokładnie analizuje układ przestrzenny pola bitwy i nigdy nie zapomina o tym, gdzie się znajduje. To właśnie był jej błąd. Do tego stopnia skupiłem jej uwagę na sobie i na Shuriken, że nie zauważyła ściany stojącej tuż za nią. I gdy zrobiła unik w tył, bum. I kto teraz słyszy dzwony? W szóstej walce zwycięża Shikamaru Nara! Wspaniale Shikamaru! Dobra robota! Chcę walczyć następny! Ja, ja, ja, ja! Nawet ten beznadziejny leń wygrał walkę! Kiedy będzie w końcu moja kolej? A... Nie mogę się doczekać. Dobrze, przechodzimy do kolejnej walki. Został jeden ninja z wioski dźwięku. Ja, ty, Naruto, Choji, Nei, Lee i ten gość z wioski piasku. Żebym tylko nie musiał z nim walczyć. Tegoroczni nowicjusze są całkiem mocni. Wreszcie! Chwila, na którą czekałem! W końcu mam szansę, by pokazać, co umiem! No proszę, będziemy walczyć z tym dzieciakiem. Wiesz, kamaru, wygraną mamy właściwie w kieszeni. Zestarzeje się, zanim przyjdzie moja kolej. Chcę w końcu pokazać Saku, że co potrafię. Znudzi jej się to czekanie. Chcę tylko dostać szansę. Czy to tak wiele? I jest dokładnie tak, jak go. <głos> Powodzenia, Naruto! Postaraj się! Masz to jak w banku! To twoja szansa, Naruto. No dalej, pokaż nam. Pokaż, jak bardzo dorosłeś. To moje 5 minut! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom.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 Ten kiba doprowadza mnie do szału! Gada i gada i gada! A ten mały kundel nic tylko ujada! Nie wiem, który z nich jest bardziej denerwujący, ale nie obchodzi mnie to! Mówcie co chcecie, ćwiczcie ile chcecie, ale i tak nie dacie mi rady! To ja zostanę Hokage! Czy powiedziałem już Kumalski? Kumalski! W następnym odcinku Akamaru w akcji! I kto jest górą?